Witam Was bardzo serdecznie Drodzy bracia i siostry Ogromnie się cieszę, że znowu mogę być tutaj wśród Was Jak to mówią, łączę przyjemne z pożytecznym Wypoczywam tutaj w rejonie z rodziną na Wczasach Jesteśmy z południa, z Cieszyńskiego Tam w Skoczowie też prowadzę zbór wspólnota Ewangelii, który należy do Kościoła Świątkowego. I ogromnie się cieszymy, że mogliśmy zmienić klimat Że możemy cieszyć się tutaj tymi pięknymi terenami a pożyteczne jest to, że mogę też być wśród Was, mogę usłużyć obdarowaniem, jakie Pan mi dał, dzielić się z Wami Bożym Słowem. Tak jak już pastor Paweł powiedział, prowadzę misję Głos Prześladowanych Chrześcijan. Tydzień temu mówiliśmy o Kościele Prześladowanym w kontekście Nowego Testamentu. O sile tego Kościoła, jaką jest Boża miłość i fakt, że, ta, że nic, żadne prześladowania nie są w stanie ich oddzielić od miłości Bożej. Nikogo z nas nie są w stanie oddzielić od miłości Bożej, jeśli jesteśmy w Chrystusie, Jezusie, jeśli Mu ufamy. I zastanawiałem się w tym minionym tygodniu, jak kontynuować nasze rozważania, bo faktów, o których można by mówić, nie brakuje. Jest wiele świadectw, my publikujemy książki na ten temat, biuletyny, y, mamy stronę internetową, wysyłamy informacje e-mailem, tam są nasze broszury, biuletyny, można się w nie zaopatrzeć i bardzo wiele się dowiedzieć. Przygotowaliśmy wystawę fotografii, 15 plansz, które można wypożyczyć i wykorzystać w swoim, w swoim zborze, parafii, w domu kultury, gdziekolwiek one, te plansze mają takie uniwersalne przesłanie, dają taki pełny obraz prześladowań, także informacji nie brakuje. Natomiast ja chciałem uchwycić, uchwycić sedno, przekazać to, co zapewne prześladowani chrześcijanie chcieliby nam przekazać, gdyby mogli tu być z nami. Z pewnością wielu z nich. I tak jak tydzień temu mówiliśmy o tym, że chrześcijaństwo to w swej istocie jest osobista relacja z Chrystusem, tak dzisiaj chciałbym rozwinąć, rozwinąć ten, ten wątek, zastanowić się co stanowi o sile Kościoła, co stanowi o sile każdego z nas, co stanowi o sile Kościoła prześladowanego, co stanowiło o sile Kościoła Nowego Testamentu, który był tak bardzo prześladowany, że właściwie o Nowym Testamencie można mówić jako o księdze, która została spisana przez prześladowanych chrześcijan dla prześladowanych chrześcijan. W tym kontekście tę księgę należy rozpatrywać, należy odczytywać. Nie w kontekście jakichś sukcesów, które mamy odnosić na tej ziemi, ale właśnie w, kontekst, w kontekście prześladowań, bo ten kontekst przyświecał apostołom, gdy pisali swoje listy. Ten kontekst przyświecał Pawłowi, gdy pisał listy, które nawet nazywamy więziennymi. Siedział w więzieniu i pisał listy do kościoła. O czym wtedy myślał? O czym myśleli odbiorcy tych listów? Wyobraźmy sobie, że otrzymujemy list od zwierzchnika naszego kościoła, jeśli jesteście z innych zborów, z innych denominacji od, od liderów, którzy są właśnie w więzieniu i piszą do nas. Zupełnie inaczej byśmy odbierali to, co piszą. I prawdopodobnie spodziewalibyśmy się tego, że ten sam los może nas spotkać. Bo skoro lidera już zamknęli, skoro apostoł Paweł siedzi w więzieniu, to dlaczego nie mieliby zamknąć też nas? I właśnie w tym kontekście Żyli Apostołowie W tym kontekście pisali Nowy Testament, w tym kontekście głosili swoje przesłanie. Jest taki werset w Biblii, który od lat bardzo mnie porusza. I chciałbym, żeby on był punktem wyjścia dla naszych dzisiejszych rozważań. Aby pomógł nam uchwycić istotę, istotę chrześcijaństwa tak naprawdę, istotę siły, mocy, jaką mamy jako, jako chrześcijanie. Jak to się stało, że ta garstka ludzi, skupionych wokół Jezusa, przewróciła ówczesny świat do góry nogami. Jak to się stało, że ta garstka ludzi położyła fundament pod Kościół, który do dzisiaj istnieje, który rozwija się, poprzez który na przestrzeni wieków, już prawie dwóch tysięcy lat, miliony, miliony, miliony ludzi poznało zbawienie. I dzisiaj na ziemi mamy setki milionów wyznawców Chrystusa, Ludzi żarliwych, odrodzonych z Ducha Świętego, którzy pragną służyć Chrystusowi. Jak to się stało? I ten werset, który moim zdaniem bardzo wiele tłumaczy, to jest Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, werset 16. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, werset 16. Ja wierzę, że to jest ta tajemnica, mocy pierwszego Kościoła mówiliśmy, że jest nią miłość Boża ale ta miłość przejawia się w bardzo określony sposób i apostoł Jan tutaj w wersecie 16 odwołując się do Chrystusa i relacji swojej i innych apostołów całego pierwotnego Kościoła do Jezusa wypowiada takie słowa a z jego pełni z pełni Chrystusa myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską i chciałbym, żebyśmy, jeśli macie otwarte te teksty, przeczytali te słowa razem. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Niezwykłe stwierdzenie apostoła. Minęło już trzydzieści kilka lat od zmartwychwstania Chrystusa, od niepowzięcia, od zesłania Ducha Świętego. Apostoł Jan ma już pewną perspektywę. Jego brat Jakub poniósł śmierć męczeńską. Pojawiły się już prześladowania w Jerozolimie. Apostołowie wyruszyli w różne tereny głosić Ewangelię. Sam Jan był świadkiem Wielkiego Przebudzenia w Samarii. Nawrócił się Szaweł Starsu który stał się apostołem Pawłem. Wiele, życie wielu ludzi zostało zmienione. Zatem Jan ma już pewną perspektywę. Trzy Ewangelie zostały napisane, a on pisze czwartą, jakby uzupełnia to, czego nie poruszyli pozostali Ewangeliści. I gdy patrzy z tej perspektywy, z perspektywy tych trzydziestu kilku lat, patrzy na rozwój Kościoła, patrzy na tę niedużą grupkę uczniów, którzy po drogach i bezdrożach Galilei, Samarii, Judei wędrowali za Jezusem i widzi już konkretny owoc, widzi, jak to wszystko się rozwinęło, jak się rozwija. Dochodzi do takiego wniosku, że spełni tego Chrystusa, którego poznali w Galilei nad jeziorem, oni wszyscy, wszyscy ci apostołowie, wszyscy chrześcijanie, my wszyscy wzięli łaskę za łaską. I w pewnym sensie mówi nam, to jest nasza tajemnica. Nie myślcie, że jesteśmy jakimiś szczególnymi wybrańcami, że jesteśmy kimś wyjątkowym, kimś niezwykłym, superświęci, że nikt tak bardzo nie nadawał się do tego, by zanieść światu ewangelię, by położyć fundament pod Kościół. To nie jest prawda. Prawda jest taka, że z pełni Chrystusa każdy z nas brał i wciąż bierze łaskę za łaską. I to słowo łaska jest niezwykłe, ono przewija się przez cały Stary Testament. Zwłaszcza w Nowym Testamencie jest bardzo uwypuklone. Ale nie wiem, czy wiecie, jakie zdanie najczęściej powtarza się w Biblii. 30 kilka razy przynajmniej. Na drugim miejscu, jeśli znajdziecie jakieś zdanie, to powtórzy się parę razy. A jedno powtarza się 30 kilka razy. W samym psalmie 136 26 razy. I to jest zdanie na wieki trwa Łaska Jego Na wieki Trwa łaska Jego Ten psalm Mówi o różnych Wydarzeniach z historii Ludu Bożego I w refrenie zawsze jest Albowiem na wieki trwa łaska Jego Jakby Bóg chciał nam coś ważnego przekazać w Nowym Testamencie Paweł każdy swój list zaczyna i kończy tym, aby łaska była z adresatami tego listu, aby łaska była z chrześcijanami, do których pisze. Mamy ten zwrot również na końcu listu do hebrajczyków. Na początku pierwszego i drugiego listu Piotra, na początku drugiego listu Jana. Juda zaczyna swój list od pokrewnego słowa miłosierdzie. Piotr pisze dwa listy właściwie po to, żeby Chrześcijanom usłysłowić trzy niezłaska Boża. I tak oto kończy pierwszy swój list, rozdział 5, werset 12. Przeczytamy ten werset. Pierwszy list Piotra, rozdział 5, werset 12. Przez sylwana wiernego Wam, jak mnie mam brata, napisałem krótko, napominając. I upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w niej trwajcie. Cały list napisał po to, żeby wyjaśnić, czym jest łaska Boża w różnych swoich kontekstach, w różnych swoich odcieniach i by zachęcić wierzących, aby trwali w łasce Bożej. A jak kończy swój drugi list, to jest jeden ze znanych wersetów. Uczymy nasze dzieci tego wersetu na szkółkach, na lekcjach katechezy. Ale jakże często samym nam jest ciężko go zastosować. Oto jak kończy swój drugi list. Przeczytamy od wersetu 17. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. I z tym się wszyscy zgodzimy. Tak, chcemy trwać mocno w Panu. Jest dużo zwiedzeń, dużo nurtów, dużo trendów. Ale jakie na to lekarstwo, jaką odpowiedź daje apostoł Piotr, to są ostatnie słowa, jakie napisał. Nie znamy już żadnego innego listu, żadnego słowa spisanego przez Piotra. To jest testament, to są ostatnie słowa, jakie on pisze. I mówi tak, wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i powietrzne czasy chcecie ochronić się przed zwiedzeniem na tej ziemi, chcecie mocno trwać w Panu, wzrastajcie w łasce, wzrastajcie w poznaniu Jezusa Chrystusa, poznawajcie Chrystusa, tego kim On jest, jaki jest, jakie jest Jego serce, jakie są Jego myśli, jakie są Jego dążenia i wzrastajcie w Jego łasce. A na początku swojego pierwszego listu w rozdziale pierwszym, w wersecie trzynastym wypowiada takie oto słowa. Pierwszy list Piotra, rozdział 1, werset 13. Dlatego okiełznajcie umysły wasze. Zapanujcie nad swoimi myślami. Nie pozwólcie, żeby wasze myśli błąkały się. Okiełznajcie to oznacza, jakby przepaszcie swój umysł. Tak jak w tamtych szatach ludzie mieli takie powłóczyste szaty i żeby wyruszyć w podróż musieli przewiązać się w pasie, bo inaczej zaplątaliby się we własne szaty. Do nikąd by nie doszli. I często nasze myśli są jak te powłóczyste szaty plączemy się w nich i chociaż staramy się żyć dobrze, staramy się żyć pobocznie to jednak nasze myśli fruwają jak te powłóczyste szaty i przeszkadzają nam jakiś wiatr zawieje, podmuch i już nasze myśli są rozkojarzone i często z powodu naszych myśli, które się zaplątujemy, wywracamy się, I wtedy już wszyscy widzą no tak nie przepasał się Dlaczego się nie przepasał? Wyobraźmy sobie w tamtych czasach, gdyby ktoś szedł w tej powłóczystej szacie, wiatr wieje, plączą mu się nogi, wszyscy patrzyliby z zewnątrz i mówiliby, "Czemu się po prostu nie przepaszę? Dlaczego się nie przepasał? Byłoby mu łatwiej. I Piotr właśnie o tym mówi tutaj, że mamy przepasać nasze umysły. Mamy je czymś związać. Mamy je zdyscyplinować. I daje odpowiedź. I trzeźwymi będąc, Połóżcie całkowicie nadzieję w Waszą własce, która Wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. W niczym innym, tylko własce. Połóżcie całkowicie swoją nadzieję własce Bożej. To łaska Boża ma być tym pasem, który nas przepasuje, który dyscyplinuje nasze myśli który pozwala nam się ostać który pozwala nam wytrwać który pozwala nam pewnie kroczyć do przodu nawet pośród prześladowań pośród przeciwności, pośród cierpienia, bólu chorób, doświadczeń, wszystkiego tego co na tej ziemi nas spotyka to właśnie zrozumienie łaski Bożej to właśnie to, że jest pełnia z której możemy brać czerpać za darmo łaskę za łaską jakby tego było mało Ostatnie słowa Biblii, Księga Objawienia, rozdział 22, werset 21. Podsumowanie całego Słowa Bożego. Ostatnie natchnione słowa, jakie Bóg skierował do człowieka, brzmią tak. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. Niech się tak stanie. Niech Boża łaska będzie z wszystkimi. Bóg napisał tę księgę. Bóg posłał swojego Syna. Słowo stało się ciałem, Słowo, które było pełne łaski i prawdy. Wszystko to wydarzyło się po to, aby łaska mogła być ze wszystkimi. Abyśmy mogli czerpać swobodnie z tej łaski. Abyśmy mogli być przez nią zmieniani. I czasami wydaje nam się, że łaska to jest jakiś taki atrybut Boga. Jeden z wielu. I w jednej ręce Bóg ma łaskę, a w drugiej miecz sprawiedliwości. Jak wychodzi do nas, to z jednej strony ma łaskę, a z drugiej strony ma sprawiedliwość. I jak mu podpadniemy, to tą rękę z łaską wycofa i przyłoży mieczem sprawiedliwości. Niemniej jednak łaska to nie jest jeden z atrybutów Boga, ale to jest nastawienie wszystkich atrybutów Boga. Łaska to znaczy życzliwość, przychylność. Innymi słowy oznacza, oznacza to, że gdy Bóg posłał Chrystusa na ten świat, to okazał światu przychylność, życzliwość. Bóg jest życzliwy człowiekowi, Bóg jest przychylny człowiekowi. Bóg dał człowiekowi wszystko, co miał. Dał swojego jedynego Syna. Muszę Wam szczerze powiedzieć, że ja nie oddałbym swoich dzieci za Was. Muszę Wam to szczerze powiedzieć. Ale Bóg oddał swojego jedynego syna za każdego z nas. Jakżeż wielka jest ta miłość. Jakżeż bezinteresowna. Jakżeż wielka życzliwość. Jeśli chcemy zobaczyć obraz łaski, to powinniśmy zobaczyć, spojrzeć na yy, przypowieść o synu marnotrawnym. Ojciec, który wybiega na spotkanie syna, który powraca, nie wybiega z Mając w jednej ręce łaska, w drugiej ręce sprawiedliwość, on wybiega z otwartymi ramionami, z otwartym sercem, z miłością, z dobrocią, z przebaczeniem. I jedyne czego pragnie to odnowić relację ze swoim zgubionym synem. I to jest właśnie obraz Bożej łaski. Bóg, który wychodzi do nas z otwartymi ramionami. Problem polega na tym, czy my przyjdziemy do Boga i pozwolimy Bogu na to, żeby nas objął mocno, żeby nas ucałował. Czy pozwolimy Mu na to, żeby odział nas w odświętne szaty? Czy pozwolimy Mu na to, żeby dał nam kartę kredytową bez limitu do swojego konta, bo to oznaczał pierścień, jaki dostał syn. Prawo do dziedzictwa. Najpierw roztrwonił dużą część tego dziedzictwa, a potem dostał i tak prawo do reszty dziedzictwa, które miał ojciec. Jedyne, co ten syn mógł zrobić, to wrócić i pozwolić ojcu, by okazał mu swoją łaskę. I dlatego przez całą Biblię powtarza się ten refren. Łaska, łaska. W Starym Testamencie łaska to jest keset. I keset oznacza Bożą miłość, wierną przymierzu. To jest właśnie łaska Boża. To jest Boża miłość, która przejawia się w tym, że Bóg jest wiernym przymierzu, jakie zawarł z nami. Jest wierny przymierzu we krwi Chrystusa. I Biblia wyraźnie mówi, że jesteśmy zbawieni z łaski. O tym mówili do Efezjan, rozdział drugi od ósmego do dziesiątego wersetu. Choć to są znane teksty, to chciałbym je przytaczać, ponieważ pomogą nam w dzisiejszych rozważaniach usmysłowić sobie, jak wielką siłą jest łaska Boża, jedyną siłą, która jest w stanie poprowadzić nas zwycięsko przez życie.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 Dawny bluźnierca, dawny prześladowca, dawny gnębiciel, jakim był Paweł. Gnębiciel, czyli hybrystes. to jest najbardziej negatywne określenie, jakiego można było użyć na, na opisanie człowieka, bezwzględnego, okrutnego, który radował się cierpieniem innych. Taki był Paweł. I on mówi, mam do was przesłanie. Przesłanie, które dźwięczy przez całą przez ca cały okres Nowego Testamentu przez całe dwa tysiące lat mam do was przesłanie jesteśmy zbawieni z łaski Bożej w liście do Rzymian w roz rozdziale 3 w wersecie 23 i 24 wypowiada on takie słowa pisząc do Rzymian do miejsca, w którym sam potem poniesie śmierć męczeńską List do Rzymian rozdział 3 werset 23 i 24 gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Łaska przynosi nam usprawiedliwienie. Bóg wychodzi do nas w łasce i w tej łasce jest nasza sprawiedliwość za darmo. Paweł był zachwycony łaską Bożą, bo wiedział, że nic innego nie mogło być lekarstwem na jego grzech, na jego pychę, na jego nienawiść. Na jego fałszywą religijność. Na jego fałszywe pojmowanie Boga. Jedynie łaska Boża. I to ta łaska go przemieniła. I tą łaskę głosił. Zresztą nie tylko on, ale wszyscy apostołowie. Cytowaliśmy już Piotra. Cytowaliśmy Jana. Łaska jest nieograniczona. Nie ma takiego grzechu, którego łaska nie jest w stanie pokonać. Którego łaska nie jest w stanie przezwyciężyć. I o tym pisze Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 5, wersecie 20. Druga część tego wersetu. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Cóż za wielka nadzieja, patrzysz na swoje życie, może na swoje upadki, swoje problemy, może właśnie te nieokiełznane myśli, może na swoją obłudę, może patrzysz na życie kogoś innego, kto nie jest zbawiony, nie zna Chrystusa, widzisz grzech, w którym tonie. I zastanawiasz się, co może mnie zmienić, co może zmienić tego człowieka i oto jest odpowiedź, niezależnie od tego, jak wielki jest problem, niezależnie od tego, jak wielki jest grzech. Łaska jest potężniejsza, łaska ma większą moc, te Boże ramiona wyciągnięte do nas, jeśli tylko pozwolilibyśmy Bogu, by nas przytulił, by nas docisnął do swojego serca, by powiedział nam, kocham Cię. Mam dla Ciebie wspaniały plan. Mam dla Ciebie uwolnienie. Mam dla Ciebie uzdrowienie. Mam dla Ciebie uleczenie. Mam moc do nowego życia. Gdybyśmy tylko na to Bogu pozwolili, to zobaczylibyśmy, jak wielki pokój wlewa się do naszych serc. Jak wielka nadzieja. Tak jak Paweł napisał w liście do Rzymian w rozdziale 15. Ostatnio ten werset bardzo mnie porusza. Rozdział 15, werset 13. A Bóg nadziei Niechaj Was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. To się właśnie dzieje z nami, gdy nasz niebiański Ojciec przytula nas do swojego serca. Zmieniamy się. To jest tak jak płaczące dziecko, które przytuli jego ojciec albo matka. Może jeszcze przez jakiś czas płacze, ale stopniowo uspokaja się. I stopniowo ten świat, który właśnie się zawalił, ten świat, z którego to dziecko nie widziało wyjścia, porządkuje się. Nie dlatego, że to dziecko coś robi, nie dlatego, że to dziecko jest teraz mądrzejsze, nie dlatego, że to dziecko nagle stało się lepsze, nie dlatego, że świat się zmienił, ale dlatego, że to dziecko odczuwa miłość swojego rodzica. Miłość kogoś bliskiego, kogoś, kto jest mu życzliwy, kto jest mu przychylny. To dziecko odczuwa pocieszenie. Czasami objawiamy się łaski Bożej, ponieważ mamy fałszywy obraz łaski. Wydaje nam się, że łaska to jest po prostu wy wypuszczenie takich cieląt na pastwisko. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście ciele, które pierwszy raz wychodzi z obory. Znaczy wychodzi to jest wielkie słowo. Ono wyskakuje, rzuca zadem, skacze we wszystkie strony. Jak mu się uda uwolnić, to złapać je później jest naprawdę ciężko. Zwłaszcza jeżeli nie nie dopilnowałeś, żeby jakiś rzemień, rzemień był doczepiony do niego albo łańcuch. I czasami nam się wydaje, że łaska Boża oznacza, że Pan Bóg nas, takie cielęta, takie małe byczki po prostu wypuszcza z zagrody i mówi no piekajcie sobie, bo was kocham. Ale to nie jest prawda. To nie jest prawda. Tak łaska nie działa. Otwórzmy list do Tytusa. Ten list apostoł Paweł napisał pod koniec swojego życia. Prawdopodobnie między swoim jednym, pierwszym i drugim uwięzieniem w Rzymie. I przeczytamy werset 11 i 12, rozdział 2. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Nauczając nas abyśmy wyrzekli się bezbożności światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. W liście do Rzymian Paweł powiedział, że prawo Mojżesza nikogo niczego nie nauczyło. Jedynie pobudziło do grzechu. Bardzo ciekawe. Święte Boże prawo, dobre przykazania w ostatecznym rozrachunku doprowadziły do tego, że ludzie bardziej grzeszyli. I nagle przychodzi inny nauczyciel, łaska Boża, łaska, która zbawia, ale również uczy greckie paideło, wychowuje. Jest wielka różnica pomiędzy prawem i łaską jako nauczycielami. Każdy z nas, myślę, miał w szkole różnych nauczycieli. Byli tacy, którzy zniechęcili nas skutecznie do przedmiotu, który uczyli, a byli tacy, którzy rozmiłowali nas w przedmiocie, który może nas wcześniej nawet nie specjalnie interesował. Jaka była różnica między tymi ludźmi? Myślę, że była różnica taka jak między prawem i łaską w wielu przypadkach. Jakim nauczycielem jest prawo, zakon? Przede wszystkim są wymagania. Jest dystans. Mogę się tym posłużyć jako ilustracją? Dystans. To są moje przykazania. Przestrzegajcie ich. A tu do tej góry proszę się nie zbliżać. Jak będziecie ich przestrzegać, to ześlę błogosławieństwa. Jak nie będziecie ich przestrzegać, ześlę przekleństwo. Życzę powodzenia. Dystans. Legalizm, litera prawa. Umiesz albo nie umiesz. O! Nie było cię na ostatniej lekcji, nic mnie to nie obchodzi. Trzeba było umieć. O, kiwacie głowami. Chodziliście do szkoły tak jak i ja. Niemożność sprostania oczekiwaniom. Na piątkę. U mnie tylko nauczyciel. Uczeń musi wiedzieć, że jest gorszy od nauczyciela. Często to się wiąże też z oczekiwaniem na błąd, żeby udowodnić, że rzeczywiście ty uczni nic nie umiesz. Lepiej wejść się do roboty. To prowadzi do stresu, do niechęci, do przedmiotu. I często pojawia się taki syndrom. Raz podpadłem takiemu nauczycielowi, mam wszechlapane do końca mojej kariery uczniowskie. To jest taka seria, to jest takie domino. I dokładnie tak samo jest z zakonem Mojżesza, z prawem Mojżesza. Paweł o tym pisze w liście do Rzymian, w rozdziale siódmym. Mówi, jak raz zaczniesz to łamać, to jest koniec. Jak mówi, złamiesz jedno, to złamałeś wszystko. No nie jest tak, że mam takie kupony do odcinania, że prawo Mojżesza to jest takie brawo, że mam tutaj kupony, dziesięć przykazań, jest ich więcej, ale uprośmy to, dziesięć przykazań i, o, złam, oderwałem dwa czy trzy, tu złamałem, ale siedem nie złamałem, przyjdę do Boga i powiem, Panie, siedem do trzech! Co Ty na to? Całkiem nieźle, ten co obok mnie siedział, przegrał dwa do ośmiu, a znam takich, co z zero do dziesięciu przygrali. Zakon Mojżesza, zgodnie z listem Jakuba, to jest taki zakon jak balon, na którym są wypisane wszystkie przykazania. Na tym, wyobraźcie sobie, balon z dziesięcioma polami na każdym polu jest jedno przykazanie. W ilu miejscach musisz ten balon przekuć, żeby do niczego się nie nadawał? Żeby efekt końcowy był taki sam. I tak właśnie jest z prawem. I to rodzi frustrację, a w najlepszym razie wytwarza w nas mechaniczną wiedzę, mechaniczną umiejętności. Tak, potrafimy cytować Biblię, tak, potrafimy zachować się w Kościele. Tak, jak mnie zobaczą, to jestem chrześcijaninem. Długo tak nie wytrzymam, ale przynajmniej spróbuję. I to do nikąd nie, do... nie prowadzi Paweł mówi, przez zakon jest tylko poznanie gniewu Bożego. Przez prawo jest jedynie poznanie tego, że tak naprawdę na nic, do niczego się nie nadajemy. Nie zastanawiało was to, że gdy Żydzi byli pod prawem, to praktycznie nigdzie Słowa Bożego nie zanieśli. Zamknęli się w swoich gettach. Nawet byli rozproszeni, bo Bóg ich rozproszył. Ale tam, gdzie się rozproszyli, po prostu pozamykali się skutecznie w swoich synagogach. I z nienawiścią, wrogością Patrzyli na innych. Tak było? Tylko niewielu pogan nawracało się. Bardzo niewielu. Ale ci sami Żydzi, gdy zostali napełnieni duchem świętym, duchem łaski, gdy spotkali się z Chrystusem, gdy zaczęli czerpać łaskę za łaską. Ci sami Żydzi, bo na początku chrześcijanie to byli wyłącznie Żydzi. Ci sami Żydzi zanieśli Ewangelię na cały świat i przetłumaczyli nam Biblię, na, na nasz język, abyśmy mogli ją zrozumieć. Dlaczego? Bo zmienił się nauczyciel. Zmienił się trener. Ileż to drużyn odrodziło się, zaczęło zdobywać sukcesy tylko dlatego, że zmienił się trener. Jak łaska nas uczy, jak, jak uczy ten nauczyciel. Mam nadzieję, że każdy z Was miał przynajmniej takiego. Ja miałem taką historyczkę Podstawówce, która rozkochała mnie w historii. Chociaż niewiele wiedziałem o historii wcześniej. Miałem matematyczkę, przez którą znienawidziłem matematykę, do, co do której byłem bardzo uzdolniony. Mówili, będzie olimpijczyk z niego, dopóki w piątej klasie ta pani nie wzięła się za mnie. I skończyło się. Skończyła się moja przygoda z matematyką. I może jakiegoś wielkiego odkrycia nie dokonałem, nie wiem, ale to będzie na konto tej Pani zapisane. Ale powiem Wam jedno, od pierwszego dnia, gdy ta historyczka przyszła do klasy i przejęła wychowawstwo w czwartej klasie, my, te dziesięcioletnie dzieciaki, wiedzieliśmy jedno, że ona nas kocha i akceptuje. I ostatnio wiele lat po, po zakończeniu szkoły spotkaliśmy się na takim spotkaniu klasowym i ona też przyszła. I dalej w niej była ta sama akceptacja. I ogromnie się cieszyłem, że mogą się z nią spotkać. To jest właśnie łaska, akceptacja. Bóg przychodzi i akceptuje nas. Chrystus to był Bóg wcielony. I zwróćcie uwagę, jak grzesznicy dobrze czuli się w Jego otoczeniu. To była świętość nad świętościami. Ale uczniowie lgnęli do Niego. Nie jeden raz zostali ze zestrofowani yy, przez Niego? Piotr usłyszał nawet, że jest diabłem, że jest szatanem? Ale lgnęli do Niego. Łaska jest nam przychylna i co jest ważne, ma indywidualne podejście do ucznia. To jest ten nauczyciel, który podchodzi i robi coś takiego. Jak cię Pan? Czy rozumiesz to zadanie? Wiesz wiesz nasz kolega. O, widzę, że tutaj chyba popełniłeś błąd. Spróbuj cofnąć się troszeczkę i zrobić to inaczej, bo to nie jest w ten sposób się rozwiązywać. A, jesteś po długiej chorobie. Nie było Cię. Rozumiem to. Teraz nie będziesz pisał klasówki. W trakcie klasówki wyciągnij książkę Zeszyt, ja pokażę Ci, co możesz sobie tu zrobić, żeby nadgonić trochę. Jeśli czegoś nie będziesz rozumiał, to przyjdź do mnie, wytłumaczę Ci to. Napiszesz klasówkę za dwa tygodnie. Zachęta, pragnienie, by uczeń odniósł sukces, gotowość, by go w tym wesprzeć, to jest właśnie łaska. I, i ta piękna cecha łaski możliwość poprawy złego stopnia. Och, jak ja lubię tych nauczycieli, którzy nie lubują się w tym, że wstawiają uczniom jedynki. Ale nawet jak się komuś przydarzy jedynka, to ten nauczyciel stwarza możliwość, żeby poprawić ten stopień. Bo przecież to nie chodzi o prawo i o wyciągnięcie średniej, sztywnej, średniej. Chodzi o to, żeby uczeń rozwinął swój potencjał, żeby się czegoś nauczył, żeby się zmienił. I to właśnie robi łaska. Nawet gdy upadamy, nawet gdy zawodzimy, ona nas podnosi. Ona mówi: Dobrze, upadłeś, ale teraz popracujmy nad tym, żeby poprawić ten zły stopień. I jaki jest ostateczny rezultat działania łaski Bożej? To jest rozwój osobistego potencjału, ale jest jeszcze coś więcej osobista relacja z nauczycielem, która trwa całe życie. Ja tej mojej nauczycielki nie widziałem chyba ze 30 lat. Ale wiecie co? Ja mam z nią relację. Ja o niej myślę, o niej mówię, o niej opowiadam. To nie jest pierwsze kazanie, na którym wspominam o niej. Gdyby była gdzieś możliwość, żeby się z nią spotkać, chętnie bym się z nią spotkał. Chętnie bym jej pokazał moją rodzinę. Życzę jej jak najlepiej. To jest właśnie owoc Bożej łaski. To jest właśnie to, że łaska powoduje, że otwieramy się na Boga, ale też na innych ludzi. I dlatego Jan z takim przekonaniem mógł napisać i, i z jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. I kończąc już, chciałem tak króciutko popatrzeć na to, gdzie zaczynali i dokąd doszli dzięki Bożej łasce. I, i to jest jedyna siła, która może nas przeprowadzić przez nasze problemy, Nasze choroby, nasze próby, doświadczenia, nasze upadki przez prześladowania. Jan, który napisał te słowa, jego syn Jakub, gdy Jezus ich powołał, zostali przez niego nazwani synami gromu. Byli gwałtownikami, byli porywczy. I to widać, gdy chcieli ściągnąć ogień na wioskę w Samarii, która nie przyjęła Jezusa. Wyobraźcie sobie, cóż za wspaniałe narzędzie ewangelizacji. Idziemy przez Polskę i ściągamy ogień na kolejne wsie, na kolejne parafie w tym kraju. Niech płoną. Jak nie przyjęli Ewangelii, to niech spłoną. No ale dokładnie to ci goście chcieli zrobić. Chcieli być tacy jak Eliasz. A potem, przy pomocy swojej mamy, próbowali załatwić sobie posady w Królestwie Jezusa. Za plecami pozostałych apostołów. Chcieli wykasować konkurencję. Zagrali nieczysto. To oczywiście wzburzyło pozostałych apostołów, zrobiła się afera. Ale jaki był efekt działania łaski Bożej? I o tym właśnie Paweł Jan pisze. Jan, który stracił brata już wcześniej, przed napisaniem tych słów. Jego brat został pierwszym męczennikiem spośród grona apostołów oddał życie dla Chrystusa. Już nie interesowały go posady, nie próbował ściągać ognia na Heroda. Po prostu oddał swoje życie dla Chrystusa. A Jan do dzisiaj jest nazywany apostołem miłości. Jak pisze swoje listy, to, to widzimy tam tą, ten zwrot. Moje dzieci umiłowane, ukochane, kocham was. Jakżeż łaska Boża go zmieniła. A inny spośród apostołów Tomasz ominął jedno nabożeństwo, na którym akurat był Jezus. Zmartwychwstały. I cały następny tydzień przeżył we frustracji. I znam tego te słowa, pełne, może nawet podszyte kimś sarkazmem, ale na pewno frustracją. Wziąła z niego frustracja i mówiła jak nie dotknę jego ran. To nie uwierzę. Wasze słowa mnie nie interesują. Jestem sfrustrowany. Mam tego wszystkiego dość. I teraz jeszcze mówicie mi, że On powstał z martwych i był tu, jak mnie nie było. To jest dla mnie za dużo. I potem Jezus specjalnie dla Niego przychodzi i wychodzi do Niego i rozmawia z Nim. I ten Tomasz Taki wątpiący. Zanosi Ewangelię do Indii. I do dzisiaj w Indiach są kościoły założone przez Tomasza. I tam ponosi śmierć męczeńską. A Piotr? Piotr był słaby. Wyparł się Jezusa. Chociaż buńczucznie zapowiadał, jak to będzie mu wierny. Potem nawet już wiele lat po nawróceniu, jako apostoł w Antiochii znowu, Ugiął się pod presją, odłączył się od pogan. Nie mam z wami nic wspólnego. Oczywiście nawróconych pogan. Bo, bo, kto? bo przyszła grupa, yy, ja to mówię taka w tamtych czasach, prawica chrześcijańska. Od y, Jakuba z Jerozolimy. Bardziej radykalni, bardziej judaizujący. Którzy mieli jeszcze poważny problem, żeby mieć kontakt z poganami. A jak ich nie było, to Piotr Miał się dobrze z poganami. Czuł się wspaniale z nimi. Uff, oddychał pełną piersią. O, w końcu nie trzeba przestrzegać prawa mojżeszowego. W końcu jest łaska, w końcu jest nowe przymierze. W końcu nie trzeba skrupulatnie przestrzegać tych wszystkich zasad, przepisów, których nigdy nie mogłem spamiętać. I dlatego jak pierwszy raz spotkałem się z Jezusem, to powiedziałem, odejdź pani ode mnie, bo jestem grzeszny. Ze mnie nic nie będzie. Ale potem przychodzą ci od Jakuba i oni mają życie uporządkowane. Oni nie trzymają z poganami. O, jak nie są obrzezani, to nie będziemy z nimi jeść. I co się nagle dzieje? Nagle Piotr przyłącza się do tej grupy judaizujących, do, do grupy, która przyszła od Jakuba. Nie Jakuba apostoła, bo on już nie żył zapewne, ale od Jakuba, brata pańskiego. Nie? Paweł musiał go skonfrontować, Piotr musiał przyjąć łaskę, kolejną łaskę, łaskę za łaską i, i był przez całe swoje życie wiernym misjonarzem wśród obrzezanych. Głosił Ewangelię, dotarł aż do Rzymu i tam poniósł śmierć męczeńską. I cała ta czwórka była na jeziorze w rozdziale 21 Ewangelii Mieli czekać na Jezusa, poszli łowić ryby, nic nie złowili. Był tam Tomasz, był Jakub, Jan, był Piotr, był Natanael i jeszcze dwóch innych. Nic nie złowili i nagle łaska, wcielona łaska pojawiła się nad jeziorem. W porannej mgle i dzięki, nie, dzięki tej łasce wcielonej mieli obfity połów. Ja wierzę głęboko, że to spotkanie to był jeden z przełomów, może największy, jaki dokonał się w ich sercach. Bo tutaj zawodzili już zmartwychwstałego Jezusa. Wcześniej mogli jeszcze sobie to tłumaczyć. A, umarł, został aresztowany. No to wyparłem się go, to wątpiłem. A, myśleliśmy, że królestwo założy, że trzeba stołki sobie załatwiać, bo wszyscy to robią. Ale w tym momencie Jezus był już zmartwychwstały. I co oni robili na środku jeziora? I ten zmartwychwstały Jezus znowu ich przygarnia i pokazuje im, słuchajcie, nie myślcie, że tylko dlatego, iż zmartwychwstałem, to narzucę teraz na was sieci jakiegoś innego prawa. Nie. Będę dalej do was wychodził w łasce, w miłości. Jest tam taki piękny obraz Tego jak działa Boża łaska Najpierw nic nie złowili I to jest to co my właśnie możemy zrobić sami z siebie Tak naprawdę nic wartościowego nie złowimy Nic co może nas posilić I potem w końcu docierają na brzeg Z rybami, które złowili Dzięki Jezusowi Złowili je Ale tylko dzięki temu, że Jezus do nich wyszedł że ich zachęcił, że do nich przemówił i wiedział, gdzie są ryby. Tak naprawdę sprawił, że tam podpłynęły. Wychodzą na brzeg i co widzą? Łaskę Bożą, która właśnie przygotowuje dla nich śniadanie. Tak jak kiedyś dla Eliasza, tak teraz dla nich. Zwykła czynność. Myślę, że w tym momencie byli rozbrojeni. Tak właśnie działa łaska Boża, ona kruszy nasze serce. Nie możemy zrozumieć, jak to się dzieje. Że właśnie zawiedliśmy. Właśnie po raz kolejny upadliśmy. Właśnie po raz kolejny ulegliśmy strachowi. Nie powiedzieliśmy komuś Ewangelii. Choć odczuwaliśmy to pobudzenie wewnętrzne. Docieramy na brzeg. Nie dość, że nie słyszymy jednego słowa potępienia, to jeszcze mamy śniadanie. I tam była ryba. Jezus już piekł rybę. Skąd On miał tą rybę? Skoro oni jeszcze nie przypłynęli ze swoimi. To jest obraz Bożej łaski. Nadprzyrodzonego działania. Cudownego działania Bożej łaski. Ale wiecie co? Oni później przynieśli też swoje ryby, które złowili dzięki Jezusowi i dołączyli, dołożyli je do tej ryby, którą miał Jezus. I zjedli obfity posiłek, obfite śniadanie. I powiem wam, o śniadanie zmieniło bieg ludzkości. Bieg ludzkości. I cieszę się, że będziemy mieć agapę, bo właśnie takie są, tak, tak działa Boża łaska w zaskakujący nas sposób. Dociera do naszych serc, kruszy je, objawia nam Bożą miłość. I potem nie potrafimy już inaczej, jak tylko żyć dla Chrystusa, służyć Mu, bo wiemy, bo wiemy, bo wiemy, że łaska uwalnia nas od potępienia z powodu przeszłości i łaska uwalnia nas od strachu przed przyszłością. Łaska uwalnia nas od pychy. Łaska uwalnia nas od zniechęcenia. Łaska daje nam zwycięstwo. I ci ludzie z nad tego jeziora poszli za Jezusem. Ta garstka. I Jan, patrząc na to wszystko, podsumowując w pewnym sensie tych pierwszych kilkadziesiąt lat, Istnienia Kościoła mówi, wiecie co? Chciałbym wam wyjawić tajemnicę. Nie jesteśmy nikim wyjątkowym. Nie byliśmy jakąś grupą wyjątkowo religijnych ludzi skrupulatnie przestrzegających prawa Mojżesza. Ale po prostu spotkaliśmy Tego, który był pełnią łaski i pełnią prawdy. I prawda, którą o nas powiedział, którą nam objawił nie potępiła nas ale zachęciła nas, by rzucić się w ramiona kochającego Boga i pozwolić temu Bogu, by nas przemienił, by nas napełnił mocą i prowadził nas przez życie. I potem za każdym razem, każdego dnia, w każdej sytuacji, niezależnie od okoliczności, po prostu tę łaskę przyjmowaliśmy. I dalej będziemy przyjmować. I ten Jan, jak kończy, kończy swoją ostatnią księgę, mówi tak, życzę wam tak naprawdę tylko jednego, by łaska Pana Jezusa była z wami. Czy powiemy Amen? Chciałbym teraz, abyśmy pochylili głowy, zamknęli oczy i, i skupili się na, na chwilę w modlitwie. Może jest pośród nas ktoś taki, kto nigdy osobiście nie poznał Bożej łaski. Próbował dotrzeć do Boga w różny sposób. Może nawet wierzył w jakiś obraz Jezusa, o których tu słyszeliśmy wczoraj, ale niepełny obraz. Obraz, który nie może zbawić. Obraz, który nie ma mocy, Obraz, który tak naprawdę prowadzi na manowce i powoduje kolejne zniechęcenie i kolejną frustrację. Jeśli chciałbyś przyjąć łaskę Bożą, chciałabyś przyjąć łaskę Bożą, tą, która zbawia, która wybacza grzechy, która daje nowe życie, to w swoim sercu możesz teraz pomodlić się tak. Drogi Boże, dziękuję Ci za łaskę objawioną w Chrystusie i proszę Cię, aby łaska przebaczyła mi grzechy aby łaska obdarzyła mnie nowym życiem. Aby łaska otwarła mi drogę do Boga. Aby łaska wypełniła mnie. Bym mógł zacząć wszystko od nowa. Bym mogła zacząć wszystko od nowa i od dzisiaj żyć dla Chrystusa i podążać za Nim i przyjmować Jego łaskę za łaską. Jeśli takie jest pragnienie Twojego serca i słowa tej modlitwy rezonowały w Twoim sercu i modliłeś się tymi słowami, modliłaś się, to możesz być pewny, możesz być pewna, że Bóg odpowiedział na tę modlitwę, wylał na Ciebie twoją, swoją łaskę. Będzie Cię prowadził przez życie. Zostałeś, zostałaś obmyta z grzechów. Masz teraz nowe życie w Chrystusie. Duch Święty będzie Cię prowadził, pouczał. Będzie tym nauczycielem tym nauczycielem łaskawym, akceptującym, prowadzącym, delikatnie korygującym. I też chciałbym, abyśmy wszyscy, ci, którzy już przyjęli łaskę Bożą, abyśmy teraz w chwili wyciszenia może porozmawiali z Bogiem o różnych sprawach, które gdzieś nas nękają i przyjęli kolejną porcję łaski. Może to jest przebaczenie, może uwolnienie, może uzdrowienie. Może nadzieja, pokój w sercu, siła do sprostania przeciwnościom. Cokolwiek, jakakolwiek jest Twoja potrzeba, zwróć się teraz do Jezusa i poproś Go o łaskę. Poproś Go, aby swojej przychylności pochylił się nad Tobą. Dotknął Cię i zmienił to, co trzeba zmienić.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 Pan Jezus Chrystus przed tą kulminacją objawienia łaski na Krzyżu Golgoty pozostawił swoim uczniom prostą pamiątkę, która była już zakorzeniona w, tym, w tej żydowskiej wspominaniu Paschy, kiedy Bóg wyprowadził swój lud z Egiptu, spod niewoli faraona aby ich zaprowadzić do ziemi obiecanej. I pascha dla Żydów była tym symbolem wyzwolenia, symbolem zerwania z władzą Faraona i rozpoczęciem nowego życia pod władzą Boga. I chociaż, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, to panowanie Boga zasadzało się na prawie, Zasadzało się na zasadach, które Bóg dał swojemu ludowi i powiedział, jeśli będziecie pilnie słuchali Mojego głosu i pilnie wykonywali Moje prawo, będziecie żyć. To wiemy też, że i w Starym Testamencie Bóg nie postępował z nimi tylko i wyłącznie na zasadzie prawa, ale i tam okazywał łaskę. I psalmy szczególnie są tego dowodem. Gdzie psalmiści widzą swoją niezdolność postępowania według bożych wymagań. Gdzie mamy takie przykłady jak Dawid, który grzeszy i który według własnego wyroku winien jest śmierci. A jednak doświadcza łaski. I w swoich psalmach szczególnie on tak wiele mówi o Bożej łasce. I wiemy, że ta pełnia łaski znalazła swą manifestację w Panu Jezusie Chrystusie, który przyszedł i nie tylko ogłosił łaskę, nie tylko objawił nam Boga w swojej łaskawości wobec nas, ale poszedł na krzyż, aby nam umożliwić dostęp do tej łaski. Gdyż gdyby Jezus Chrystus nie umarł, gdyby nie przelał za nas swojej świętej krwi, nie obmył nas z naszych grzechów, to i tak łaska nie byłaby dostępna dla nas. Dlatego, że w swych grzechach, w swych nieprawościach, w tym naszym skorumpowaniu nie jesteśmy w stanie dotrzeć do tego źródła łaski, które jest czyste, które jest inne od nas, które jest... Niedosięgłe dla grzesznego człowieka. Abyśmy mogli przystąpić do tego tronu Bożej łaski, potrzeba była najpierw obmycia nas z naszego brudu, oczyszczenia nas z naszych nieprawości, usunięcia z nas tego trądu grzechu. Jezus Chrystus, aby nam dać przystęp do swej łaski, na siebie samego wziął całe nasze zło. Wszystkie nasze przestępstwa, nasze złe myśli, nasze złe słowa, nasze wszystkie zaniedbania, to, że nie uczyniliśmy dobrze, kiedy winniśmy to byli uczynić i wziął na siebie te wszystkie złe rzeczy, o których wiemy i o tych wszystkich, których nawet nie mamy pojęcia, że je czynimy. W naszej grzeszności Niestety czynimy wiele zła, nawet nie będąc świadomi, że czynimy zła. I wiele ludzi mówi przecież, nawet kiedy czynią jawne zło, mówią, przecież ja nic złego nie uczyniłem. I faktycznie nie widzą tego zła, które czynią. Ale jest cała masa złych rzeczy, które czynimy, naprawdę nie będąc świadomi tego i w ogóle nie zdają sobie sprawy. To wszystko Jezus Chrystus wziął na siebie i stał się za nas ofiarą pojednania, stał się za nas tą ofiarą, przez którą nasze grzechy mogły być zmyte, zmazane, oczyszczone, wymazane zupełnie. I abyśmy my, wierząc w Niego, mogli przystąpić do Boga i czerpać z tej łaski, którą Bóg dla nas ma w Chrystusie. I Pan Jezus mówi, abyśmy o tym nigdy, nigdy nie zapomnieli. Abyśmy nie próbowali jakiejś innej sobie ustanawiać, Drogi dotarcia do Boga, żebyśmy nie myśleli właśnie, jak wielu ludzi sądzi, że jeżeli teraz będę regularnie chodził do kościoła, jeżeli teraz będę robił to czy robił tamto, będę jakieś starał się dobre uczynki wykonywać i wtedy zasłużę sobie na to, żeby się zbliżyć do Boga, że będę jakieś szczególne modlitwy odmawiał, że będę może dawał pieniądze na służbę kościoła, czy w jakikolwiek inny sposób kupię sobie przychylność Boga, Jezus mówi, nigdy tego nie próbujcie. Ja apostołowie też to powtarzają. Aby nigdy nie wypaść z łaski, aby nigdy nie próbować inaczej, jak tylko przez tą prostą wiarę w to, co Jezus Chrystus dla ciebie i dla mnie uczynił. I aby się Jego mocno trzymać, aby w tym wzrastać. I kiedy to czynimy, kiedy rzeczywiście lgniemy do Jezusa i nie polegamy na sobie samych, nie polegamy na naszej przynależności kościelnej. Nie polegamy na żadnych ludziach, ani ludzkich dokonaniach, jak tylko i wyłącznie na tym, co Pan Jezus Chrystus uczynił dla nas. Kiedy się tego trzymamy, to Jego łaska obficie na nas spływa. I ta łaska zmienia nas. Już nie jesteśmy tacy sami, ale żyjemy nowym życiem, na którym już nie opieramy się na sobie samych, ale bierzemy Łaska za łaską. i Jeszcze tutaj bym tylko dodał takie jedno zrozumienie łaski, które wyraźnie też przejawia się w Nowym Testamencie. Oprócz tej przychylności Boga, to słowo łaska niesie w sobie też element uzdolnienia. Apostoł Paweł mówi o tym, czego dokonał, jak wiele u ludziom zaświadczył Chrystusie. Kiedy on o tym mówi, mówi, wszakże nie ja, ale łaska Boża, która skutecznie we mnie działa. To znaczy uzdolnienie, które mam z Jego przychylności. I w wielu innych miejscach, kiedy czytacie Nowy Testament, to widzimy, że łaska oznacza też uzdolnienie. A więc z jednej strony jest to przychylność Boża, niezasłużona, w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zasłużyć sobie na to, ani Bogu odpłacić za to, ani kupić tego. I w ten sposób Bóg nam siebie samego daje i wszelkie dobro. A z drugiej strony kiedy nam siebie samego da, uzdalnia nas i przysposabia nas i daje nam wszystko, czego potrzebujemy, aby teraz żyć według Jego upodobania. I w tym sensie też potrzebujemy wciąż tej łaski, bo sami z siebie nie jesteśmy w stanie służyć Chrystusowi, tak jak winniśmy. I Pan Jezus Chrystus, żegnając się ze swoimi uczniami, mówi do nich zostawiam wam pewną pamiątkę i bazując na tej historii wyjścia z Egiptu bazując na, tym, na tych obrzędach paschy bierze chleb ale w tym momencie kiedy daje im ten chleb mówi ten chleb to jest moje ciało to jest coś nowego i ten chleb to moje ciało które za was będzie wydane czy faktycznie ten chleb zamienił się w ciało Jezusa kiedy im dał ten chleb czy faktycznie oni wzięli i zjedli Jezusa zjedli Jego ciało nie, Jezus tam wciąż stał między nimi. To nie było prawdziwie Jego ciało w takim sensie fizycznym. Tak jak, jak kiedy Jezus w innym miejscu powiedział, jestem drzwiami dla owiec, to nie znaczy, że Jezus miał gdzieś ukryte zawiasy i klamkę. Nie, to, to Jezus mówił pewnymi obrazami. Tak samo tutaj, kiedy dał im ten chleb, powiedział, ten chleb to jest ciało moje". to chciał, żeby oni pamiętali, że tak jak ten chleb za chwilę stanie się częścią ich, kiedy go zjedzą, tak samo Jezus ma być jakby w nich, jakby ma mieszkać w nich. To co, to, co Jezus uczyni na krzyżu, kiedy wyda za nich swoje ciało, kiedy będzie cierpiał, kiedy umrze, to żeby to było czymś prawdziwym w nich, tak jak za chwilę ten chleb będzie czymś prawdziwym w nich, kiedy go zjedzą fizycznie. Ale tak jak w innym miejscu Pan Jezus mówi, pokarm w żaden sposób nie jest w stanie zbliżyć nas do Boga. I Pan Jezus sam powiedział, że to, co jemy, to wychodzi z nas. Więc to, to nie jest kwestia, że teraz ten chleb staje się jakoś święty i szczególny w takim sensie, że go zjadamy i teraz zjadamy Jezusa i, i to w jakiś sposób nas uświęca. Nie. Niemniej jednak, kiedy bierzemy ten chleb przez wiarę, to w duchowy sposób mamy prawdziwą społeczność z Jezusem. I w duchowy sposób prawdziwie uczestniczymy w Jego śmierci. To apostoł Paweł w liście do Koryntian wyraźnie wyjaśnia, że kiedy bierzemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, to zwiastujemy i uczestniczymy niejako w Jego śmierci za nas. A więc Pan Jezus powiedział, bierzcie ten chleb, jedzcie z niego, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. I podobnie po wieczerzy wziął kielich, pobłogosławił go i dał swoim uczniom i mówił, ten kielich to kielich krwi, nowego przymierza, która za was się wylewa. Na odpuszczenie grzechów. Znowu, czy oni pili krew Jezusa fizyczną? Pili wino. Ale Jezus mówi, to wino, które pijecie, to jest moja krew. Ona mówi o tej krwi, która będzie przelana i mówi, to czyncie na moją pamiątkę. A więc to czyncie wspominając mnie, chcemy czynić. To czynimy tutaj w naszym zborze w każdą niedzielę. Aby o tym nie zapomnieć, aby to było głęboko w naszych sercach i abyśmy każdego tygodnia wiedzieli, że nasze życie zasadza się na tym, co Pan Jezus Chrystus dla nas uczynił. I abyśmy, kiedy potkniemy się, bo niestety potykamy się, kiedy zawiedziemy w takiej czy w innej sytuacji, nie szukali żadnej innej drogi do Boga, jak tylko przyszli do Boga pod krzyż, przyszli do Pana Jezusa Chrystusa wyznając nasze grzechy i mówiąc Panie wybacz mi oczy mnie niech Twoja święta krew obmyje mnie abym mógł dalej Ci służyć abym mógł dalej Cię kochać abym mógł dalej być blisko Ciebie o tym świadczy ten chleb o tym świadczy to wino że Jezus Chrystus za nas umarł aby dać nam przystęp do Boga pochylmy jeszcze nasze głowy może powstańmy proszę Chcemy podziękować Panu Jezusowi za to, że oddał za nas swoje życie, że ofiarował samego siebie za nas, aby wykupić nas z naszego grzechu. I aby przygotował nasze serca, abyśmy godnie, z czystymi sercami mogli brać, mogli brać z tego chleba, pić z tego kielicha na Jego pamiątkę. Wielbimy Cię, drogi Panie Jezu. Wielbimy Cię za to, że objawiłeś nam siebie nie tylko w słowach, chociaż jakże cenimy Twoje słowa, jakże cenimy Twoją naukę jakże wiele możemy nauczyć się, rozważając Twe słowa. Ale Panie, wiemy, że na samych słowach nie opiera się nasze zbawienie, ale była potrzeba, byś poszedł na krzyż, tak jak w ogrodzie Getsemane modliłeś się, ojcze, jeśli to możliwe, to zabierz ode mnie ten kielich. I widzimy, że Ojciec nie zabrał tego kielicha, ale dał Ci pić ten kielich goryczy, ten kielich cierpienia, bólu, dlatego, że nie było innej drogi. I to jedyny Boży sposób, aby zbawić grzesznego człowieka, aby dać nam możliwość oczyszczenia z naszych grzechów, zmazania, Wszelkiej naszej nieprawości. Dlatego, że Ty w nasze miejsce, Panie, poniosłeś grzechy i poniosłeś też kary za tą grzechę. To myśmy winni byli umrzeć za nasze grzechy. To my winniśmy byli cierpieć w miejscu oddalenia od Boga na wieki. I Ty, Panie, to wziąłeś na siebie. Nie pojmujemy w jaki sposób dokładnie się to stało, ale tak jak nas poucza Twoje słowo. Wierzymy, że w nasze miejsce umarłeś i w nasze miejsce cierpiałeś i że Twoja jedyna ofiara tam na krzyżu Golgoty jest wystarczająca, mm. jest doskonała. Nie, nie można jej poprawiać, nie można do niej nic dodać, gdyż kiedy, Panie, umierałeś, powiedziałeś, wykonało się. Jak czytamy w liście do hebrajczyków, przez jedną ofiarę raz na zawsze uświęciłeś tych, którzy przychodzą do Boga. Przez Ciebie, Panie. I my w tej ufności dzisiaj Chcemy rozmyślać o Twojej śmierci, rozmyślać o mocy Twojej ofiary, wspominać Ciebie, Panie, kiedy bierzemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, wielbiąc Ciebie za to, co dla nas uczyniłeś i prosząc Ciebie, by Twój Święty Duch przypominał nam o naszym fundamencie wiary aby uzdalnił nas żyć w tej bliskości z Tobą, w tym poleganiu na Tobie i w tym czerpaniu łaski za łaską od Ciebie, Panie nasz.